Lindgren. Nie słuchaj, Bracia lwie. Serce Jonatanie jedzenie. Odcinek pierwszy, Jonasta, śpisz. No nie, sucharku, jeszcze nie. Opowiedz no mi coś. Powinieneś spać. Późno już. Słyszałeś, która godzina. Ale nie mogę zasnąć. Opowiedz mi coś. Cały dzień leżałem sam. Mama... Mama rano szyła. Śpieszyła się, żeby skończyć sukienkę pani Gustafsson. A potem poszła ją oddać. Długo jej nie było. Wiem, sucharku. Mama musi szyć, żeby zarobić na życie. Ale... Ale to okropne. Tak leżeć bez przerwy. No, jesteś chory, braciszku. I umrę? Nie, nie myślę o tym. Kiedy ja wiem. Słyszałem, jak mama rozmawiała z jedną panią. Ja nie chcę. Nie chcę umierać. Spokój się, sucharku. Nie płacz. To okropne umierać, kiedy się nie ma jeszcze dziesięciu lat. Dlaczego? Nie myślę, żeby to było takie okropne. Leżeć w ziemi i nie żyć? Otwórziesz gdzie indziej. A to w ziemi... Nie, nie myślę o tym. Gdzie od frunet? Do Nangiali. Do Nangiali? Gdzie to jest? Opowiem ci, jeśli nie wiesz. Posłuchaj uważnie i zaraz zaśnij. Nangiala to wspaniała kraina. Leży daleko, po drugiej stronie gwiazd. To jest kraina baśni. One do nas przychodzą właśnie z Nangiali. Każdy, kto się tam znajdzie, przeżywa wspaniałe przygody. Ale ja jestem chory i nie mogę nawet chodzić Tam będziesz zupełnie zdrowy Będziesz mógł biegać po łąkach, bawić się, pływać w rzece Wcale nie będziesz kaszleć, będziesz zdrowy Naprawdę? Naprawdę A, a teraz śpij, braciszku No śpij dobrze To dziwne Jesteśmy przecież braćmi i on jest taki piękny, jak królewicz. Ma złociste włosy, ciemno oczy jak niebo. Jest smukły i zgrabny. A ja? Nie. szkoda nawet mówić. Jestem brzydki, mam krzywe nogi i ciągle się czegoś boję. Jonathan jest najodważniejszy ze wszystkich. Leżę bez przerwy w łóżku i kaszlem, Już nawet nie mam sił, żeby przejść po kuchni. Bo ja i mój brat śpimy w kuchni. A mama w pokoju. Musi tam spać, bo szyje często do późnej nocy. Różne sukienki i bluzki. Musi gdzieś przyjmować klientki. Nie mamy nikogo poza mamą, bo tata odpłynął dawno temu na statku. i Jakoś do tej pory nie wrócił. Więc mama musi się troszczyć o wszystko. A Jonathan opiekuje się mną jak tylko umie. No jak tam, sucharku? Jak się miewasz? Jak to dobrze, że wróciłeś. Myślałem dzisiaj o tej krainie. O Nangiali? Tak, tylko trochę się boję, bo będę tam bez ciebie. Przecież się spotkamy. Ja też tam powrócę. Kiedy? No nie wiem kiedy, ale nie będziesz długo czekał, bo tam jest zupełnie inny czas. I jak tylko się tam znajdziesz, to będziesz zdrowy i piękny. Taki jak ty? Piękniejszy. I może któregoś dnia przylecisz do mnie z Nangiali jako biała gołębica jak ta z piosenki, którą śpiewa mama. Pamiętasz? Jeśli umrę na morzu, moja miła, może któregoś wieczoru przyleci do twojej chatki śnieżno-biała gołębica. Przyfruniesz, usiądziesz na oknie, a ja od razu poznam, że to ty. Bo będę tęsknił do ciebie, sucharku. Ja się boję, tonie. Tak bardzo się boję. Masz. Masz, napić się wody z miodem, to łagodzi kaszel. I nie bój się niczego, mój mały. Czekaj, czekaj, posadzę cię na chwilę. Ten okropny kaszel. Za chwilę przejdzie. Nie mam już siły. Wiesz, gdybym nawet żył 90 lat, to one wydadzą ci się w nawijali małą chwilką, jak dwa dni. No a przecież możesz poczekać na mnie ze dwa dni, prawda? Chyba mogę. <coughs> Tylko co ja będę robił nawet przez, przez dwa dni bez ciebie? Będziesz łowił ryby, możesz łazić po drzewach i rozpalić ognisko w lesie. I w ogóle możesz robić wszystko, czego nie możesz robić teraz. Aż pewnego dnia przyfrunę i powiesz, nie może być, już przyleciałeś ja na tanie. <coughs> tak. Będziesz wolny i zdrowy i szczęśliwy. A ja będę musiał żyć na świecie bez mojego kochanego sucharka. Może nawet 90 lat. Tego co się stało, nie umiem nawet opowiedzieć. Aż strach o tym myśleć. Leżę ciągle w łóżku i w innym domu, bo naszego już nie ma. Był pożar i wszystko się spaliło. Jeszcze to najgorsze... Nie ma Jonatana. On jest teraz w Nangiali. Jeżeli to w ogóle prawda z tą Nangialą. Dlaczego on musiał odejść pierwszy? Dlaczego nie ja? Czy dlatego, że tak się boję? Pożar wybuchł nagle. Nawet nie wiem skąd się wziął. Od razu było pełno dymu i ognia. A ja nie mogłem uciekać. Byłem w domu sam. Już myślałem... Myślałem, że nadeszła chwila, której się tak bałem, że umrę. Kiedy już, już byłem gotowy, przez ogień zobaczyłem Jonatana. Karolu! Sucharku! odezwij się! Jestem tutaj! Szybko! Szybko! Tych mnie za szyję, wezmę cię na plecy. Musimy wyskoczyć oknem, bo schody już się palą. Zostaw mnie! Tak mam urzeć. nie pleć głupst trzymaj trzymaj mnie mocno za szyję uważaj skaczę Wyskoczył z okres z chorym bratem na plecach. Lekarza, szybko lekarza! Chyba nie żyją, obaj. Chyba nie żyją. Proszę się rozstąpić, lekarz. Proszę zrobić miejsce, proszę państwa. Przypuśćcie lekarza, no się podejdzie lekarz. Nie bój się, sucharku. Zobaczymy się. M mamki. Jarki. Oh. Gdzie jest matka tych biedaków? Nie było jej w domu, kiedy się zapaliło. Pewnie poszła do klientki z robotą. Trzeba zabrać chłopców do szpitala. Tak, biedny jonat, biedny Jedne dzieci, dzieci. Teraz, teraz jest jeszcze gorzej. Nie umiem myśleć o tym, co się stało. Już tylko czekam. Co to? Gołębica! Biała, całkiem bialutęka. Pamiętasz, braciszku? Może któregoś wieczoru przyleci do twojej chatki śnieżnobiała gołębica. Jonathan, O Boże, Jonathan! Przyfrunąłem powiedzieć ci, że czekam na ciebie. W Nandiali jest tak pięknie, że nie można sobie tego w ogóle wyobrazić. Mamy tam swój dom i całą zagrodę. To zagroda Jeźdźców i leży w Dolinie Wiśni. W Dolinie Wiśni? W całej Dolinie jest mnóstwo kwitnących wiśni. Czy to nie piękne? Na furtce do naszej zagrody jest nawet wizytówka. Bracia Lwie Serce. Od razu zrozumiałem, że to dla nas że obaj tam będziemy To ja też będę się nazywał Lwie serce? Jasne Tu na ziemi nazywaliśmy się bracia lew Jonathan lew i Karol lew A w Namgiali. To zupełnie co innego Tam nazywamy się Bracia lwie serce To wspaniały Jeżeli mnie nie będzie w zagrodzie To spotkasz mnie nad rzeką Zapamięta jadrę Bracia Lwie Serce, Zagroda Jeźdźców, Dolina Wiśni, Nangiala. Zagroda Jeźdźców, Dolina Wiśni, Nangiala. Muszę wracać. Czekam na ciebie, Sucharku. I niczego się nie uda. A więc to prawda z tą Nangialą. Chyba niedługo i ja się w niej znajdę. Może nawet dzisiaj w nocy. Napiszę do mamy list. Żeby się nie martwiła, może ona, może ona nie wie nic o Nangiali. Dorośli mogą tego nie wiedzieć. Po co ma się martwić? Gdyby się to stało, to nie płacz, mamusiu. Zobaczymy się w Nangiali. O, tak jest dobrze. Kartkę położę na stoliku przy łóżku. sucharku lwie serce jesteś ale ale chyba nie wypada nazywać cię teraz sucharkiem jesteś śliczny i zdrowy masz całkiem prościutkie nogi i jak pięknie biegasz widziałem kiedy zbliżałeś się do mnie chyba nawet spuszyłeś mi wszystkie ryby podobać się tutaj no powiedz jest jeszcze piękniej niż opowiadałeś chodź popływamy a potem muszę cię nakarmić przecież nadal będę się to tobą opiekował no Ach. A teraz ty, Karolu! Ale ja nie umiem! Umiesz z pewnością umiesz, rozkaz! Ja pływam! tani, nie ja umiem pływać! A nie mówiłem? I wcale nie kaszle, zauważyłeś? N no pewnie nie kaszlesz, bo, bo jesteś w Angiari. Na pewno jesteś porządnie głodny. Chodź, pójdziemy do domu, mam pyszny chleb, a Sofia przyniesie nam zupę. Sofia? To jest Sofia? Poznasz wszystkich. Poczekaj. Wieczorem wybierzemy się do karczmy pod złotym kogutem. A Sofia, Sofia jest najmilsza i najlepsza. Jakie tu jest czyste i świeże powietrze. Przydałoby się takie w naszym mieście. Pamiętasz jak nie było ciężko oddychać? Musisz się do wszystkiego przyzwyczaić braciszku. Angiela jest naprawdę czarodziejską krainą. Nasza chatka też jest śliczna i wcale nieduża. A po co największa? Przecież jesteśmy tylko dwaj. A jak przybędzie mama? Dla niej znajdzie się miejsce. Na przykład w dużej izbie. A my będziemy jak dawniej w kuchni. Jeżeli tylko będzie chciała zamieszkać u nas. A jeżeli nie, to znajdziemy jej inną zagrodę. Tu miejsca dla nikogo nie brakuje. Chodź, pokażę ci teraz nasze konie. Mamy własne konie? Oczywiście, wszyscy mają. Na koniach łatwiej się poruszać. Zobacz, chyba ci się? Piękne. Który jest, który jest mój, a który twój? A zgadnij, sucharku. Chyba, chyba ten, tutaj, tak? Tak jak gładki. Nie, nie, wcale nie zgadłeś. Twój jest ten z białą gwiazdką na czor. Nazywa się Fialar. To dobry, łagodny i piękny kon. Chciałbym, chciałbym, żeby mnie polubił i żeby był posłuszny. Będzie cię słuchał, ale opiekuj się nim dobrze. Pamiętaj, że konie lubią, kiedy się o nie dba. Ty masz jeszcze niespodzianki, Jonatanie? Mam same niespodzianki. Obok w klatkach są trzy króliki. Dalej ogród, a ja jestem ogrodnikiem Sofii. Pracujesz? Pomagam jej. Lubię kwiaty. Lubię patrzeć, jak rosną. Nie narzekam na brak zajęć. To wszystko jest takie niepojęte. I najdziwniejsze chyba to, że w Nangiali dostaje się to wszystko, co chciałoby się mieć na ziemi. Obiecałem ci, że tak właśnie będzie. Chodź teraz do domu. Rozpalimy ogień w naszej kuchni na Wielkim Palenisku. Ta kuchnia i cały domek wyglądają troszkę jak z baśni. Albo, albo z bardzo dawnych czasów, prawda? No, trochę tak. Drewniane ławy i stół i futra zwierząt i, i to Wielkie Palenisko... Jak w baśni. Zapamiętam ten dzień na zawsze. Tak mi dobrze i lekko. Wspaniale, że właśnie tu trafiliśmy. Bo zawsze tak się dobrze czuł, sucharku. Bo nigdy nie musiał się bać ani martwić. Czemu tak mówisz, braciszku? Czy jest coś, czego mi nie powiedziałeś? Powoli dowiesz się wszystkiego. I tutaj panują zmartwienia. Ale nie mówmy o tym teraz. Wyjrzyj przez okno, Sucharku. Zdaje się, że mamy gościa. Witaj, Jonatanie. Doczekałeś się. Widzę, że przybył twój brat. Tak, wreszcie jest ze mną. Karolu, to jest Sofia. Witaj w Dolinie Wiśni, Karolu. Jonatan nazywa mnie też Sucharkiem, bo zawsze mówił, że lubi takie małe sucharki jak ja. Sucharek. To bardzo miłe imię. Mam nadzieję, że zobaczymy się wieczorem w karczmie. Wszyscy mieszkańcy doliny muszą poznać Karolka. I przyjdziemy z pewnością. W koszyku przyniosłam jedzenie. I jeszcze coś, na Tanie. Przeczytaj i ukryj starannie. I bardzo dziękujemy, Sofia. No, to do wieczora, chłopcy. Hej! Hej! Jaka ona miła i tak się uśmiecha. I tak się uśmiecha jak nasza mama Miła i dobra I gotuje mi jedzenie Za darmo? Wszyscy tutaj sobie pomagają Mówiłem ci, że opiekuję się jej ogrodem I w ogóle pomagam jak umiem Czy coś się stało? Nie, nic takiego Ale nie wspominaj nikomu o tej kartce, dobrze? Muszę ją schować Mam taką skrytkę Powinieneś o tym wiedzieć Chowam w niej najtajniejsze wiadomości Ale pamiętaj, sucharku Nikomu ani słowa. Mogą nadejść takie chwile, kiedy przekonasz się, że tak trzeba. Na razie nic więcej ci nie powiem. <murzy> <murzy> o! <murzy> o! <murzy> o! Patrzcie, patrzcie! Co? Jest o! <murzy> o! <murzy> na to! mi na to! na resztę na Witamy, Witamy braci witajcie! Witajcie! Cieszę się, że mogę przedstawić wam mojego najukochajszego brata, Karola Serca. Nareszcie tu przybył. Bądźcie dla niego dobrzy i mili, tak jak jesteście dla mnie. A, to, no nie, to możesz na nas liczyć. No mam nadzieję, Karolu, że my dwa i, to znaczy ty i ja zostaniemy tak takimi samymi przyjaciółmi jak ja z Jonatami. <grym>, nazywam się Jossi. choć wołają na mnie Złoty Kogut. <grym>, no więc zapamiętaj sobie brzdącu, do Złotego Koguta możesz przychodzić zawsze, kiedy tylko że chcesz. No, Karolnie mnie serce. Oto moja ręka. <grym>, biało, biało, biało. Prawą smutną! się, wszyscy miodu! Nie żyją! Nie żyją! No no, to Nie Dlaczego Sofia siedzi taka smutna? Nie ci się. Właśnie, dlaczego Sofia jest taka dziwna? To nieprawda. Ona jest tylko zamyślona. Wiesz dobrze jak jest Jonatanie. A i przede mną nic się nie ukryje. to jest ten rudy człowiek. Dlaczego tak mówi? Późno już. Wracajmy do domu, Karol. Miałeś taki niezwykły dzień. Na pewno jesteś zmęczony. Ale, ale dlaczego on jest taki zły? To Hubert. Wydaje mu się, że jest najważniejszy. Trochę zazdrości Sofii, bo ją wszyscy kochają. To tutaj też ludzie są zazdrośni? Wracajmy, Karoli, już czas. Wstawaj, braciszku! I dzisiaj jest piękny dzień. Jeszcze piękniejszy od wczorajszego. Wstawaj. No, no wstawaj. Zaraz pójdziemy do królowej gołębi. Do kogo? Do Sofii naturalnie. Tak ją czasem nazywam. Ona mieszka w zagrodzie tulipanów i hoduje gołębie. Wybieraj się i chodzi. No, szybko. Ojej, biała gołębica. Taka sama... Taka sama, jak ta, która odwiedziła mnie, kiedy byłam chory. Ta sama. Pożyczyła mi swoje skrzydła, żebym mógł cię odwiedzić. Przecież inaczej nie przywrónąłbym do ciebie. W wtedy nie mogłem zrozumieć, jak to się stało. Tylko gołębie Sofii potrafią tak daleko fruwać. Na każdą odległość. O, jest Sofia. Widzisz ją tam, między drzewami. Widzę. Dzień dobry. To my, bracia Albie Serce. Witajcie, chłopcy. Witajcie. Dobrze, że przyszliście obaj. Usiądźmy tu, pod drzewem. Czy coś się stało? Ach, wczoraj wieczorem znalazłam martwą wiolantę ze strzałą w piersiach. Na górze, w parowie wilków. Wiadomości przy niej nie było. Więc jest tak, jak przypuszczałem. Mamy w naszej dolinie zdrajcę. Nie chciałam w to wierzyć, ale mamy jeszcze jeden dowód. Chyba jest właśnie tak... No, ale zostawmy to. Chodź Karolu, pokażę ci mój ogród. A ja zabiorę się do pielenia. Obiecałem ci skopać jeszcze jedną grządkę z tyłu domu. Przydałoby się. Posadzę na niej nowe cebulki tulipanów. Bo tu, tu widzisz Karolu, wszystko jest zapełnione. Jakie piękne kwiaty. Nigdy w życiu nie widziałem piękniejszych i bardziej kolorowych. Kocham kwiaty. Nic złego nie robią, a tylko ozdabiają świat. Na ziemi też hodowałam kwiaty. A tutaj pomaga mi Jonatan. On ma po prostu złote ręce. Więc i kwiaty go lubią. Tak mi się zdaje. I gołębie też lubisz, prawda? O tak, lubię. One mogą przynosić wiadomości. Niestety niektóre giną z rąk złych ludzi. O! O! Leci! Nareszcie! Leci Paloma! Jonatanie! Jonatanie, chodź do nas. Przyleciała Paloma. Czy możemy mówić przesłucharku? Oczywiście, musimy go wtajemniczyć. Chodźcie obaj do domu, chodźcie. Paloma, tak dobrze, drzwi, tak A ty, Jonatanie, okiennicę. Aha. Palomo, gołądeczko moja... Czy przynosisz dzisiaj lepszą wiadomość niż ostatnio? Czytaj szybko. Och, to straszne. Złapali Orwara. Jest w jaskini Katli. To już nie ma nikogo, kto by mógł naprawdę coś zrobić. Zdrada. Zdrajca jest w naszej dolinie. Kto to może być? Tego na razie nie wiem, ale przysięgam. Jak tylko się dowiem, niechaj się strzeże. O czym wy w ogóle mówicie? Opowiedz wszystko Karolowi. Pamiętasz, Sucharku, jak mówiłem ci, że życie w Dolinie Wiśni jest proste i przyjemne? Tak było i tak mogłoby być, ale jednak jest inaczej. Bo kiedy w drugiej dolinie robi się źle i ciężko, to i u nas to czujemy, rozumiesz? Jest jest druga dolina? Tak, po drugiej stronie gór, za parowem wilków. Góry są bardzo strome i niebezpieczne i teraz nie wolno tam chodzić. Tylko moje gołębie przelatują na tamtą stronę. Dlaczego? Bo Dolina Dzikich Róż nie jest wolna. Jest w rękach wroga. Wroga? Nazywa się Tengil. Jest potężny i okrutny. Wszyscy się go boją. Ma wielu żołnierzy, całą armię, a ludzi z Doliny Dzikich Róż traktuje jak niewolników. A gdzie jest ten Tengil? Żyje wysoko w górach, w kraju położonym wśród szczytów prastarych gór. Daleko za rzeką prastarych rzek w Karmoniac. Okrutny i podstępny jak wąż Dlaczego nie daje spokoju ludziom w Nangiali? Dlaczego nie siedzi w swoim zamku? Ach, ten kto zdoła na to odpowiedzieć Może znajdzie sposób, aby go zgładzić Nikt nie wie dlaczego Może zazdrości ludziom życia w Nangiali, A może nie lubi blasku słońca Ani zapachu kwiatów Jest jak jest Ma jeszcze do pomocy katle Kto tu taki? Nie, sucharku tego na razie ci nie powiem. Nie mógłbyś spać w nocy. Wiedz tylko, że Katla jest jeszcze straszniejsza. Ja się boję. Na razie nie masz czego. Jesteśmy tutaj y -y. razem, a przy nic złego ci się nie stanie. Sofia jest bardzo dzielna. Ona kieruje naszą walką z tym Gilem, bo my walczymy z nim, żeby pomóc ludziom w Dolinie Dzikich Róż. Ale musimy to robić ostrożnie. W tajemnicy. Bo ktoś was zdradził, tak? Właśnie, tak. Czy, czy ty się nie boisz, Janatanie? nie? Nie, ja się nie boję. I Sofia się nie boi. Ona w ogóle się nie boi. I dlatego kieruje nam. Nie miej takiej przerażonej miny, Sucharku. Tengil jest daleko. Czy wszyscy wiedzą o Sofii i jej go... gołębia? Tylko ci, na których możemy liczyć. Ale jeden z nas zdradził. Gołębica Wiolanta niosła tajne posłanie do Sofii. Zabito ją wczoraj. Jeżeli posłanie dostało się w ręce żołnierzy Tengila... To mieszkańcy Doliny Dzikich Róż ciężko za to zapłacą. To może oznaczać dla wielu śmierć. Dlatego, braciszku, mówimy ci o tym wszystkim za zamkniętymi drzwiami i zamkniętymi okiennicami. A meldunki trzymamy w bardzo przemyślnych skrytkach. U nas w domu, tak? Tak. U Sofii byłoby niebezpiecznie. Ludzie wiedzą, że jestem ogrodnikiem Sofii, ale nie wiedzą, że jestem też jej pomocnikiem w tej walce. Przysięgnij, Karolu, że nie powiesz nikomu ani słowa... Że nie zdradzisz się ani na trochę, to wielka tajemnica, i od dochowania jej zależy życie wielu ludzi. Nie tylko moje czy Twojego brata. Wszystkich w Dolinie Róż i u nas w Dolinie Wiśni. Przysięgnij na wspomnienie matki, że będziesz milczał. Przysięgam. A teraz wracajcie do domu. Zbyt długo jesteście u mnie. I może się to komuś nie spodobać. Masz rację, Sofio. Zobaczymy się za kilka dni. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Co za miłe spotkanie. Wracacie pewnie od Sofii. Witaj, Hubercie. Coś się tam robili, tak? No. Pomagała jej w ogrodzie, jak zwykle. A ty pewnie wracasz z polowania. Tak, chciałem polować kilka dzikich królików. I jedziesz z lasu? Ha, mam swoje miejsca. Nie trzeba wcale jechać zbyt daleko, żeby zapolować na króliki. Bądźcie zdrowi! Do widzenia. Do widzenia! Co o nim myślisz? To najlepszy ucznik w całej Dolinie Wiśni. Ale tak się dopytywał? Nigdy nie podejrzewaj nikogo, Słucharku. jeśli nie masz pewności. Pospieszmy się. Zrobiło się całkiem późno, a muszę cię nauczyć otwierać skrytkę. Nie śpisz Ech, Miałem straszny sen Śniły mi się tęgiel i grota katli. Aż się obudziłem Chyba, chyba krzyknąłem I wtedy coś zobaczyłem Co? Zdawało mi się, że ktoś stoi obok naszego kredensu Kiedy krzyknąłem I dobrze otworzyłem oczy Ten ktoś cicho podbiegł do drzwi I uciekł Czy myślisz, że i to mi się śniło? Nie, sucharku To nie był sen, żaden sen to musiał być ten, który zdradził. Przyszedł do nas w nocy, żeby wykraść. Tak, to był zdrajca. Wszystko schowamy gdzie indziej. Nie bój się. Poradzimy sobie z nim. Był to Cinek drugi, trzeci. Słuchaj, słucharku, muszę ci coś powiedzieć. Czy to się stało? Nie, nic, tylko tylko muszę cię opuścić na kilka dni. Zostaniesz sam w zagrodzie iść. Sam? Przecież Karol wie serce, nie boi się niczego, prawda? Nie. Muszę pojechać do Doliny Dzikich Róż. Pojedę z tobą. Nie, Sucharku, zostaniesz. A jak ty, mój brat, możesz żądać ode mnie, żebym został tu w naszej zagrodzie i żebym spokojnie na ciebie czekał? Jak możesz? A jeżeli zginiesz? Nie płacz. Nie zapomnę tych okropnych dwóch miesięcy, kiedy leżałem sam, chory w domu, bo ty odszedłeś do Nangiali. Czy nie rozumiesz? Rozumiem, ale teraz też musisz zostać sam. Zabiorę cię innym razem. To naprawdę jest niebezpieczne. To dlaczego się narażasz? Tak trzeba. A to dlaczego właśnie ty? Gdybym tego nie zrobił, czułbym się jak śmieć, a nie jak człowiek. A inni? Inni robią co innego. Każdy ma swój udział w walce z ten gilem. Ja muszę uratować Orwara z groty katli. Orwar to wspaniały, dzielny człowiek. W dolinie dzikich róż wszyscy go kochają i ufają mu. On od dawna walczył z Tengilem. gilem. Jak wiesz, na razie przegrał, ale jeszcze nie koniec tej walki. Muszę go uratować, żeby rzecz doprowadzić do końca, bo inaczej nigdy nie będzie spokoju w Nangiali. Rozumiesz chyba? Tak, ja, tanie. Gdybym jednak mógł... Bądź dzielny, sucharku. Jutro wyruszę, a ty pamiętaj, nie zdradź nikomu, gdzie pojechałem. O wyprawie wie tylko Sofia. Ona się tobą zaopiekuje w razie czego. Na pewno wrócisz? Jedno ci mogę obiecać. Zobaczymy się na pewno. Jeśli nie tu, to w Nangilinie. Gdzie? W Nangilinie. To druga kraina baśni i wiecznego spokoju. Opowiem ci kiedyś. Te kilka dni ciągnęło się w nieskończoność. Już pierwszego dnia chyba zrobiłem wszystko, na co miałem ochotę. Kąpałem się w rzece, łowiłem ryby, bawiłem się z kurlikami, no i jeździłem na moim koniu, u fialarze. Nie miałem nic więcej do zrobienia i nudziłem się, ale jeszcze bardziej lękałem u Jonatana. Drugiego dnia odwiedziła mnie sofia i ukryliśmy tajne meldunki w bezpiecznym miejscu, w skrzyni, gdzie trzymamy owiec dla koni. Z pewnością była dobra kryjówka. Trzeciego dnia nie wytrzymałem i pojechałem do karczmy do Złotego Koguta. O! Kogo ja widzę? Patrzcie, ludzie! Mój przyjaciel Karol lwie serce. Gdzie podziałeś Jonatana? Właśnie. Dlaczego nie jesteście razem? <grym zimę> Jonatan. Co? E, wybrał się na polowanie. <grym zimę> Gdzie? Jest w górach. na piłkę. proszę. Proszę. To dzielny chłopiec z tego Jonatana. Przestańcie żartować! Jonatan jest naprawdę odważny, skoro wybrał się sam na wilki. Stajny spokój temu małemu. No, ale jeszcze przyjacielu. nie masz no. no. ma taki smutny, Karol! A twój brat na pewno niedługo wróci do domu. Weź, weź sobie kilka ciastek. Szybciej ciast ci zleci, kiedy będziesz miał coś słodkiego i dobrego do przegryzienia. Dziękuję, dziękuję Josi. Bardzo dziękuję. Pójdę już, może mój brat niedługo wróci. Muszę czekać na niego w domu. Masz rację, chłopcze. E, bądź zdrów. A gdybyś się nudził, to przyjdź jutro. E, Dobra. Sukarku! Sukarku! Sukarku! Sukarku! Sukarku! Kto To ja, twój brat! Na pomoc, Sukarku! Ja, nie! Co to było? Słyszałem ja Ale przecież spałem. Czy to mi się śniło? Nie. Z pewnością nie. On, on potrzebuje pomocy. Muszę jechać do niego. Pojadę. Jutro pojadę. Nie boję się. Nie jestem przecież śmieciem, tylko człowiekiem. I, i wiem, i wiem, że mam rację. To fielara i, i owiec na drogę. Króliki wypuszczę na wolność. W naszej dolinie jest tyle trawy, że wykarmią się same. Najwyżej zdziczę ją. Jak wrócimy, to je znowu oswoimy. A, a jeżeli nie wrócimy? Nie, nie będę o tym w ogóle myślał. Mój brat potrzebuje pomocy, więc idę do niego. Jeszcze chleb i woda do picia. Tak. A co z Sofią? Może wstąpić do niej? Nie, zatrzymała mnie i nie pozwoliła jechać. Zostawię jej wiadomość, taką, którą tylko ona zrozumie. Zaraz, zaraz. Napiszę węglem na ścianie. Nie mi się... Śniło mi się, że ktoś mnie wołał. Ktoś mi... Więc szukam go za górami. O tak, tak będzie dobrze. Wezmę fialara ze stajni. Hubert? Dzień dobry, Karolu. Co tu robisz? Chciałem Cię odwiedzić, ale usłyszałem rżenie Twojego konia. Ja bardzo lubię konie, pomyślałem, że... On jest głodny. Dbam o niego dobrze. A czego chciałeś ode mnie? Przyniosłem ci coś. Wczoraj w złotym kogucie wydawałeś się taki smutny, jakby głodny. Pomyślałem, że kiedy Jonatan poluje, nie masz nic do jedzenia. Dziękuję, nie trzeba. Ale weź, weź nie krępuj się. To dobry kawałek łódźca baraniego. Sam wędziłem. nie wspaniale. No <głos> to na zdrowie. A Twój koniec naprawdę śliczny, prawie taki ładny jak moja blenda. Może jednak damy Jelarowi trochę owsa, co? Jemu też się należy coś dobrego. Czy w tej skrzyni trzymacie owiec? Jasen, sam... nie fatyguj się, proszę. No dobrze, dobrze. Wiem, że to potrafisz. Chciałem tylko pomóc. My tutaj w Dolinie pomagamy sobie nawzajem. Dziękuję za wszystko, Hubercie. No to bywaj mały, na mnie czas. Wstąpię tu jeszcze któregoś dnia. Do widzenia i dziękuję za odwiedziny. A to dopiero cwany list z tego Huberta. Chciał chytrze podejść, nakarmić fielara, a przecież w tej skrzyni schowałem tajne meldunki. Jestem prawie pewien, że to, że to on właśnie zdradził. Uprzedzę Sofię. Napiszę jeszcze na ścianie. Ruda, brodę, za dużo wie... Uważaj! Hmm. Nic się nie domyśli. Z pewnością nikt poza Sofią. A teraz szybko w drogę. nie jedziemy, tak mój fiala, że wszystko dookoła się zmienia dolina ustąpiła miejsca lasowi las wziął się na górę tak Ech, góry są piękne tak, piękne, że, że, że nie do wyobrażenia takie to szczęście, że mogę, że mogę na nie patrzeć chociaż ten jeden raz robi się coraz ciemniej więc chyba fialarze zatrzymamy się tu gdzieś na noc. Rozpala ognisko, będzie nam raźniej i cieplej. Ogień odstraszy zwierzęta, gdyby miały zamiar do nas podejść. To nie będzie duże ognisko, fialarze. Tylko takie, żeby dało nam ciepło i żeby mógł spokojnie zasnąć. Ojej, to pewnie wilki podchodzą. Cała gromada. Na szczęście boją się ognia. Idźcie z domu. Idźcie! Nie bój się, Klarze. Jestem przy tobie. Wynoszcie się! Poczekaj no ty największy. Zostaniesz zaraz płonącą płonącą gałęzią. Zdążyłem. Na szczęście zdążyłem. Hubert! Zdaje się, że w samą porę. Ten basion skoczyłby na ciebie. Chyba tak. Dlaczego nie jesteś w domu? Czemu włóczysz się po nocy? Pewnie mnie śledził. Muszę się mieć na baczności. A ty co tu robisz? Strzelam do wilków. Najchętniej do tych, które atakują małych chłopców. Nie zauważyłeś? Zauważyłem. Widziałem, jak rano wyjeżdżałeś z naszej doliny. Pomyślałem, że może wybierasz się gdzieś daleko. Jakby ci to powiedzieć? Nie chciałem, żeby stało ci się coś złego, więc pojechałem za tobą. Akurat, to wszystko ugarstwa. Zaczekaj no, niech tylko Jonatan się o tym dowie. Czemu nic nie mówisz? A gdzie Jonatan? Pewnie, pewnie niedługo nadjedzie. Jeżeli poluje na wilki, to dlaczego nie przybył na czas? Żeby właśnie tu je zabić. Wyruszył za stadem. O, tam, w tamtą stronę, w tamtą stronę góry. To może... Wrócisz ze mną do doliny, co? Nie, nie, nie mogę. Dlaczego? Jest ciemno. Wilki mogą wrócić. Na pewno się trochę boisz, nie? Zaczekam na brata. Żada chwila powinien to być. <grym> tak. Zdziłyby się, gdyby... gdyby mnie nie spotkał. Popatrz, co teraz zrobię. Nie, nie! Co nie? Co ty powiedziałeś? Nie zabiję mnie tym nożem. Ty smarkaczu, ty, ty głupi smarkaczu. Jak jak możesz tak gadać? Nie. Ja. Ja. Gdybym gdybym chciał, zostawiłbym cię wilkom. Nie dość, że cię uratowałem, to jeszcze muszę wysłuchiwać takich bredni. To nóż? To jest nóż do uprawiania wilków. Zdzieram nim skórę i zapamiętaj sobie raz na zawsze, że nigdy w życiu nie przyszło mi do głowy, żeby użyć go do czego innego. Nie wiedziałem. To teraz już wiesz. Przepraszam. Na mnie już czas. Wybierasz się gdzieś? Pojadę na spotkanie Jonatana. Dopiero co mówiłeś, że musisz na niego czekać tutaj. A zresztą jedź do diabła i w ogóle rób, co chcesz. Możesz zabłądzić, a nawet się zabić. Nic mnie to wszystko nie obchodzi. Ja wracam do domu. Ja muszę... Dobrze, już dobrze. Najbardziej nie lubię ludzi, którzy nie, nie widzą, że chce się im pomóc i bronią się przed tym z całych sił. Ale zgoda, nie będę się więcej wtrącał. Proszę cię o jedno! Bądź ostrożny! Bywaj, mały! Bywaj! Kto wie! Może to i prawda, że chciał mi pomóc. W końcu na to wyszło, bo ratował mnie przed wilkami. Jednak nic nie poradzę na to, że mu nie wierzę. Dobrze? Dobrze, że księżyc tak jasno świeci. Widać wszystko jak na dłoni. Droga jest coraz trudniejsza. Wie się wąską ścieżką wśród skał. Muszę znaleźć jakieś bezpieczne miejsce do, do spania. Nie dam rady jechać po nocy. Tutaj, tutaj chyba będzie dobrze. Jest pora grota. Tu się prześpimy, koniku. nie się w niej zniesimy. Lepiej pólnie niż pod gołym niebem. Chodź, Piotr, będzie nam zupełnie nieźle. Nakryję się kocem i położę w kącie. <śmiech> <śmiech> Tu, tu poczekamy na niego Oby niezbyt długo Rozpalimy ognisko Obetnę mu uszy, jeśli nie przyjedzie na czas Kiedyś się doigra Włoczymy się co noc, a jego nie ma a Jaka jest z niego korzyść? No, pytam, jaka? Strzelać do gołębi każdy potrafi Ale ten Gilowi chodzi o coś więcej On chce mieć Sofię w grocie katli Rozumiesz? Pewnie, że rozumiem O Boże, ludzie ten gila! Straszni czarni rycerze czekają na Huberta. A więc nie chodziło o żadne wilkie, ani, ani o mnie. Ten hil jest potężny, ale bezwzględny. Nie da się wodzić za nos. Chcę mieć Sofię i tego smarkacza. To okropne, mówią Jonatanie. Zimno, sobie. To pewnie Hubert. Rozprawił się z wilkami, a teraz jedzie zdradzić nas wszystkich. Jakie to podłe i wstrętne... Jak możesz, Hubert? Jak możesz? No, Jak widzicie, dotrzymałem słowa. Jestem. Czemu tak późno? E, Hubert poluje dzisiaj na wilki. Musiałem się przed nim ukrywać. Dosyć tego tłumaczenia, Josi. Niemożliwe. Nie. To chyba sen. A więc to nie Hubert, to karcz masz Josi. Ten wesoły, miły Josi. Pamiętacie chyba Huberta? Jego też powinniście mieć w grocie Katli. On, on nienawidzi ten gira. Trzeba go mieć nam na, na oku. Od czego ty jesteś? Przecież jesteś naszym człowiekiem w Dolinie Wiśni. Tak, tak, tak oczywiście, że tak. No to zrób coś. Właśnie, zrób coś porządnego. Strzelanie do gołębi to dziecinna zabawka. Tengil chce mieć dowód twojej wierności. Ja, przecież ja robię, co mogę. Przecież nigdy jeszcze nie zawiedliście się na mnie. Ale no teraz jest trudniej. Ja mam, mam wielu podejrzanych. Nie tylko Sofię i Hubert. Jeszcze o tym pogadamy. A na razie wiedz, że wszyscy ludzie Tengila muszą nosić jego znak. I ty go też dostali. Oczywiście to będzie dla mnie prawdziwe wyróżnienie. No. Tak, Podejdź bliżej. Zaraz ci go wypalimy. Co? A co ty myślałeś? Napiętnujemy cię jak zwierzę. Żeby każdy wiedział, kim jesteś naprawdę. A, ale tego znaku nie zmarzesz nigdy. Rozepnij koszule! Ludzie, ok, ludzie, a... co, ludzie, co wy robicie? Ludzie straczamy śpiega za jego a... <hawe> wierność. O taki niewielki, ale piękny znak. Kształt jest smutny. A tylko się miesza. Ludzie! Musisz go dobrze poczuć! <smiecki> Oczuj Poczuj dobrze A, No, teraz będziesz wiedział do końca swoich dni, że jesteś jednym z nas, chociaż tylko zdrajcą i śpiegiem. Nie mogę tego słuchać. żeby tylko fialar nas nie stracił. No ja już, już niedługo dawam dowód. O, obmyślam za sackę. Na Sofie i Huberta. Tylko się śpiesz, Engil. Nie chce dłużej czekać. Czy nie, tak, nie, nie, nie, nie złapaliście jeszcze tego szczeniaka? Mówisz mm. o Jonathanie wie serce? Tak, Jesteśmy i... na jego tropie. Aha. Stu ludzi szuka go dzień i noc. Znajdziemy go niedługo. Choćbyśmy mieli przewrócić do góry nogami wszystkie chałupy w dolinie Dzikich Róż. Mm. Tak, tak, tak. Mm. O, on jest najbardziej niebezpieczny. Już wam to mówiłem. Ale nie upilnowałeś go. Mm. Wymknął się z domu. No, no, no, jest sprytnym. Ale pamiętajcie o Hubercie Hubert Hubert jest bardzo Zazdrosny o Sofię, Bo wie, że ona jest naszym wodzem W Dolinie Nie mydl nam oczu Hubertem Dlaczego nie uphilnowałeś Jonatana? Dlaczego? Nie, Dlaczego? nie ma mają go jeszcze Jak A, mogłem się tak to. pomylić Co do Huberta? Jak mogłam go podejrzewać A przecież Jonathan mi mówił Że nie wolno podejrzewać nikogo Póki się, póki się nie ma dowodów Wybacz mi, Hubert, ci wybacz. Ma, mam, mam pewien plan. No. Otóż tak, wie serce, no. ma małego brata, no. którego kocha no, ponad wszystko. I co z tego? Gdyby tak małego użyć jako przynętę mm. i wtedy Jonatan dałby się złapać. No, to nie jest takie głupie. No. Jeżeli naprawdę zależy mu na bracie, przyjdzie sam. Ta, a, a wtedy z pójdzie jak spłatka. Ona opiekuje się chłopcami. Załatw to. A, a co, co do małego Karola to... Nie bądźcie dla niego zbyt surowi. Miły jest i, i, i bardziej pasuje do niego przezwisko zajęcze serce. No bo bo, bo to z pewnością nie jest. Tak tak nie ma bardziej tchórzliwego stworzenia od niego. Ale lubię go. No, lubię. się tak roztkliwił. Może się jeszcze popłaczesz. No wiecie, po prostu zależy mi na tym małym. Dobra już, dobra. Nie rozszarpiemy go przecież na kawałki. Ale pamiętaj Josi, że masz tym razem dopilnować sprawę. Oczywiście. O... Nie o... mogę tego dłużej słuchać. Słuchajcie, I boję możecie... się, naprawdę się boję. Josi ma rację. Powinienem nazywać się zajęcze serce. A w takim razie. No to ruszaj. Tylko nie zapomnij hasła, jeśli Ci życie miłe. Nie, oczywiście. Wszelka moc dla Tengila, naszego wybawcy. Tak, nie, no pamiętam. Dzień i w nocy po pamiętam. Porządku, porządku. w pułapkę Jonatana i Sofię. A potem, potem zostanę władcą Doliny Wiśni. I to właśnie mi obiecał Tengil. Tengil niczego nie zapomina. No to bywajcie. Bywajcie. On się będzie akurat nadawał dla Katli jak już załatwimy Dolinę Wiśni. Ach, wstrętny głupiec. prześpimy się trochę w tej grocie. Po co spać? Niedługo będzie dzień. Mam dosyć tych gór. Wracajmy lepiej do Doliny Dzikich Róż. Jak chcesz, ale ja już nóg nie czuję. No dobrze, wyprowadzę konie. To już koniec. Ten większy idzie do grotu. Jeżeli teraz mój fialar zarży, to będzie koniec. Cicho, Flasze. Bądź teraz cichutko. Boże, jesteśmy uratowani. Poświeć no trochę. Gdzie uczyło? Nie mam go. Zobaczę przy ognisku. Może zostawiłeś w grocie? Już tam idę. Koniec. Nie my się. Mam cię, Paszku. Co tu robisz? Jak długo siedzisz i szpiegujesz? Proszę, nie pójdź. Gadaj, co tu robisz? Stałem od wczoraj, to znaczy od wieczora. Nie kłam? Mówię prawdę. Zabłądziłem w lesie i kiedy zobaczyłem grotę, to położyłem się w niej spać. Patrz, kader, zabłądził mnie, patrz. <śmiech> Nie wiesz, że za przejazd po górach grozi kara śmierci? Skąd jesteś? Z Doliny Wiśni czy z Doliny Dzikich Róż? Z Doliny Dzikich Róż. A rodzice? Nie Dziadkiem. Jak się nazywa? Ja go nazywam po prostu Dziadek. Mhm. Gdzie mieszka? W małej... M, białej chatce. Zaprowadzisz nas do niego. Pokażesz i dziadka i chatkę. O, na co czekasz? Wskakuj na konie. No. Już świta i słońce wschodzi. Jak pięknie jest dookoła, gdyby nie to, że jadę z kaderem i wederem Byłby to naj, najpiękniejszy dzień, jaki widziałem w życiu A jak to pięknie Ten mur dookoła psuje cały widok ten Wysoki mur, zbudowany na pewno na rozkaz Tengila Wszędzie przy murze stoją straże Czarni rycerze w hełmach, z dzidami w rękach Zbliżamy się już do bramy co to będzie? Hasło! Wszelka moc dla Tengila, naszego wybawcy. A to? Co za jeden? Jakiś głuptas. Znaleźliśmy go w górach. <głos> Całkiem <głos> głupi to on nie jest. Skoro wyślizgnął się wam wczoraj przez bramę i to na koniu. Co? Co ty na to, starszy strażniku? Czy twoi ludzie dobrze pilnują? Ja, ja mu pokażę. Ja, ja go wyślę od razu do groty katli. Tam jest miejsce w sam raz dla takiego szczeniaka. Nie, nie. Pojedzie z nami. Musi nam coś pokazać. Co? On zasługuje tylko na grotę katli. Nie. Mamy obowiązek wyjaśnić jak się wymknął i gdzie mieszka? To obowiązek wobec ten gila. Ja też mam obowiązek. Uwięzić każdego, kto chce uciec z doliny. Nie będziesz nam tu rozkazywać, strażniku. Co? Jedziemy. A na drugi raz lepiej pilnuj bramy, bo doniesiemy o tym ten gilowi. No, mały. Na co czekasz? Jedź przodem i pokazuj drogę do dziadka. Trzeba się z nim rozprawić, żeby na drugi raz lepiej cię pilnował. Co mam zrobić? Jak mogę wskazać im drogę, skoro jej nie znam? I, i nie znam też żadnego dziadka. Czy mogę tak zwyczajnie podjechać do jakiejś zagrody i powiedzieć, że to właśnie jest moja? Że mieszka w niej z dziadkiem? Co zrobić? No, daleko jeszcze? Nie, nie tak bardzo. No, no to szybciej. Tym razem to mi się już nie uda. Za mnie do groty katli albo do cengila. To jeszcze nic. Ale co będzie z Jonatanem? Co ja widzę? To chyba cud. Mała biała chatka. nią staruszek. Karmi takie... Takie same gołębie jak u Sofii. Między nimi jest jeden biały. Taki sam, taki sam jak ten, który przysunął do mnie kiedyś na ziemię. Dziadku! Dziadku! Dziadku! Dziadku! Pomóż mi. Muszę... Ratuj. powiedz, że jesteś moim dziadkiem. Chłopacku, wynośno Gdzie byłeś tak długo? O, martwiłem się o ciebie. Co robiłeś? A? Dlaczego żołnierze odprowadzają cię do domu? Ty jesteś dziadkiem tego chłopaka? No, któż by inny? Dlaczego go nie pilnujesz? Uczył się po nocy w górach. Czy nie wiesz, że za to grozi śmierć? O młode to, to i ciekawe świata. Na no, drugi raz tak zaspokoimy jego ciekawość, że nas popamięta. I tobie też się dostanie. Pilnuj lepiej swoich wnuków, jeśli chcesz ich mieć. No, tym razem wam darujemy. Ale tylko ten raz. Pamiętajcie. Przepraszam. Nie miałem innego wyjścia. Tak chciałbym mieć naprawdę takiego dziadka. O, uspokój się, chłopaczku. No nie płacz, nie płacz. A mogę być twoim dziadkiem, kiedy ci tak na tym zależy. Nazywam się Mateusz, a ty? Karol wie. Dziadku, no? moje nazwisko jest tajemnicą. Nazywaj mnie Sucharkiem. Aha, Sucharek. A? No bardzo ładnie. No to wejdź, Sucharku, do kuchni i zaczekaj na mnie. Wprowadzę twojego konia do stajni. Jaka mała kuchnia. My też mamy taki sam kredens. W naszej kuchni w Dolinie Wiśni. Tak, tak. W Dolinie Wiśni. Domyśliłem się od razu. Ale ja, ja nie mogę tego mówić. A nie musisz. A ten kredens jest wyjątkowy. Yy, zamknij jeżeli coś ci pokażę. O. Pomóż mi przesunąć go trochę. No dobrze. Tak, teraz. Widzisz to małe okienko w ścianie? No, spójrz przez nie. Czy widzisz tam kogoś w tej komórce? Jonathan, mój brat. Tak, twój brat. Dzielny Jonathan. Lwie serce. Śpi teraz, więc nie budźmy go. Kiedy zrobi się ciemno, wyjdzie ze swojej kryjówki. Dziadku, kochany dziadku. On jest cały a jaki miałby być, słucharku <taki> Takim jak on Sprzyjają gwiazdy Jak to dobrze Jak to dobrze, że go wreszcie spotkałem I, i że mam ciebie Tak Przebyłeś taki szmat Drogi Jesteś dzielny I odważny, słucharku Naprawdę dzielny Nie na nie. Czy to możliwe? Czy to naprawdę jesteś ty? To ja, naprawdę ja. A czy ty jesteś ty, Sucharku? Wiesz, byłem parę razy szczęśliwy w życiu. Raz, kiedy dostałem od ciebie Sanki. Pamiętasz? Jasne, że pamiętam. I kiedy spotkałem cię w Nangijali nad rzeką. I pierwszego wieczoru w zagrodzie jeźdźców. Ale nigdy nie byłem taki szczęśliwy, jak w tej chwili. Ja też, Sucharku. Chyba jeszcze nigdy nie czułem się tak dobrze, jak, jak właśnie teraz. Kiedy, kiedy cię widzę i wiem, że jesteś cały i zdrowy... Proszę cię, cokolwiek by się zdarzyło, zabierz mnie ze sobą. Nie chcę więcej za tobą tęsknić. Czasem to nie jest takie proste. Obiecaj, proszę. Obiecuję, mój odważny, dzielny braciszku. Opowiedz mi wszystko, co stało się od mojego wyjazdu z Doliny Wiśni. Na początku nie bałem się. A potem... Wołałeś o pomoc. Tak. Dlaczego wołałeś? Widziałem katle. Wiem, do czego jest zdolna. Ale, ale mów o sobie, Sucharku. Tej nocy, kiedy mnie zawołałeś, postanowiłem, że natychmiast wyruszę w drogę. Do ciebie. Nie mogę wprost uwierzyć, że Jossi zdradził. To okropne! Trzeba czym prędzej zawiadomić Sofię. Jak? Jest tu jedna jego łębica, Bianka. Musimy ją jeszcze dzisiaj wypuścić z wiadomością. Bianka? Jak się tu dostała? Sofia dała nam znać, że wyruszyłeś w drogę. Martwiliśmy się z Mateuszem. Mateusz się zgodził zostać moim dziadkiem. On jest miły i dobry. O tak, bardzo dobry i mądry. Kieruje tu w dolinie wiśni walką przeciwko Tengilowi. Nie wygląda na odważnego. Nawet trochę się przestraszył, kiedy zobaczył, jak mnie przyprowadzili rycerze Tengila. Nie znasz go jeszcze. Ma mężne serce. Przekonasz się. Co robisz? Daję znak Mateuszowi, żeby nas wypuścił z kryjówki. Jest już chyba ciemno i możemy wejść do izby. No, no wychodźcie, chłopczy. No, wychodź. Mateuszu, musimy szybko wypuścić Biankę w drogę do Doliny Wiśni. Są bardzo ważne nowiny. Sucharek mi wszystko opowiedział i wiem, kto nas zdradził. Co? Znasz imię zdrajcy? Josi Złoty Kogut. Josi. Nieprawdopodobne. Nikt. Dlatego orowar jest ujęziony w grocie Katli. A mój Boże, że też istnieją tacy ludzie. Jest mi przykro... Jest mi przykro, że podejrzewałem Huberta. O tym też napiszę do Sofii. Mateuszu, daj papier i coś do pisania. <krym> Bianka musi zaraz odlecieć. Dzielny mały ptak. Oby tylko umknęła przed strzałami czarnych rycerzy. Ten Gila. Gotowe. Wyjdę z sucharkiem, a ty, Mateuszu, dawaj mi znak latarnią. Kiedy ją opuścisz, będę wiedział, że strażnicy są blisko. Dobrze, że dookoła twojej chaty... Rośnie tyle krzewów róż, w razie czego ukryje się w nich. Frój moja pianko. Fruń nad górami Nongijalii do Doliny Wiśni. Zanieś, Sofi, ten list i uważaj na strzały wrogów. Jonatanie! Mateusz opuścił latarnię. Schowaj się. Biegnij do niego. Ja dam sobie radę. Jak to, co... Chciałem trochę odetchnąć świeżym powietrzem Jest to dzisiaj tak ciepło i ładnie <głos> Ładnie, <głos> powiadasz A nie wiesz, że przebywanie na dworze po zachodzie słońca grozi śmiercią? Jesteś nieposłuszny Już raz cię upominaliśmy A gdzie chłopiec? O, właśnie idzie A. Ej, ty, mały! Nie wybierasz się przypadkiem w góry? Popatrzeć na księżyc? Nie. No to nie. zapamiętaj sobie, co ci powiem Każdego wieczoru objeżdżamy dolinę, żeby sprawdzić, czy ludzie słuchają rozkazów Tengila, naszego władcy Ale twojemu dziadkowi jakoś trudno cokolwiek zrozumieć Zwłaszcza to, że nocą trzeba siedzieć w domu i spać mm. Więc radzę ci, spróbuj mu przemówić do rozumu, bo to się może źle skończyć dla was obu no. Następnym razem nie ujdzie ci na sucho to, że łazisz nie wiadomo gdzie po zachodzie słońca Masz być posłuszny. Dziadek jest stary, więc ten Gilowi tak bardzo na nim nie zależy. Ale ty... Racja! Na pewno chciałbyś zostać rycerzem Tengila, gdy dorośniesz, co? No, chciałbyś? No, a no to bądź jutro rano przy dużym pomoście. To zobaczysz wybawcę Doliny Róż wielkiego Tengila. Przypłynie tu rzeką prastarych rzek na swoim żaglowcu. Pamiętaj, jutro rano... I radzę ci tam być, bo inaczej... A ty, staruchu, powiedz nam jeszcze, czy nie widziałeś takiego ładnego chłopca z jasnymi włosami, co? Nazywają go lwie serce. Gadaj zaraz. Nie, nie znam żadnego lwie serca. Aha, nie znasz. Nie. Ale wiesz, czym grozi ukrywanie go lub jakakolwiek pomoc dla takiego zdrajcy? Nie wiem, o czym mówicie. Zapamiętaj, staruchu. Grozi śmierć. No, już dawno się tak nie najadłem Prawie zapomniałem, jak smakuje chleb i mięso Dziękuję ci, chłopaczku, za taką ucztę Ten uciec barani dał mi na drugie Hubert Tu w Dolinie Róż ludzie głodują, odkąd ten kazał otoczyć się grubym murem A żołnierze i strażnicy zabierają wszystko, co nadaje się do jedzenia Tak, tak, niełatwa jest walka z tyranem Zwłaszcza od czasu, kiedy uwięziono Horwara. On jeden potrafił z nim walczyć Teraz ty Mateuszu kierujesz walką No a za stary jest, Żeby dać mu radę Weder miał racji. To nie ma znaczenia czy żyje czy nie Nie wolno ci tak mówić Jesteś teraz moim dziadkiem Może to jedyny powód Abym żył Ale do walki już się nie nadaje. Na no, to trzeba być młody. No ale przecież wierzysz, że uwolnimy Orwara, no, prawda tak, Mateusz? Tak, trzeba wierzyć. To dodaje sił. No, pora wziąć się do pracy. Pewnie się nie domyślasz, Sucharku, że tu wszystko jest na odwrót. W nocy pracujemy, a śpimy w dzień. Ja to? Dlaczego? Zaraz się dowiesz. E, słuchaj, Jonatan kopie tunel pod chatą aż za mur. A już zrobił kawał przejścia. Kiedy skończy, będzie mógł bezpiecznie wydostać się z doliny. Ty? Ty zrobiłeś taki wielki podkop? Innej drogi stąd nie ma, a przecież trzeba uwolnić Orwara. Słyszałeś, Sucharku, on siedzi w grocie katli. Czeka go straszna śmierć. No szkoda czasu. Robi się późno. Schodzę na dół, a wy uważajcie. O. O. Dzielnego masz brata, Sucharku? Hmm. A mnie przybywa ziemi na polu. Bo rozumiesz chyba, że to, co wykopie Jonatan, ja rozrzucam na pole. Może nadejdzie dzień, kiedy zasadzę na nim fasole, A jeszcze jedno, chłopaczku. Nie zostawiaj nigdy odsuniętego kredensu i otwartego okienka, kiedy twój brat kopie pod ziemią. Zapamiętaj to jak własne imię. W tym kraju rządzi Tęgi i trzeba zachować wielką ostrożność. Skrytka musi być zawsze zamknięta. Zapamiętam.